Jak oglądaliśmy ten materiał i wypowiedź profesora Cosperta, to mi uderzyło jedno zdanie, które powiedział profesor, mianowicie, że, że ona nie jest żoną, mimo że się pobrali w urzędzie Ja chciałam zwrócić uwagę na taki wymiar językowy naszego myślenia. My proponujemy w Polsce, w Kościele, To znaczy, że w zasadzie każda dziecinne życia ma jakiś swój język. Na przykład nasze dzieci uczą się w języki, renii, biologii, po pierwsze uczą się języka mówienia o. na ten temat. Jest również język mówienia o małżeństwie. Jak spojrzymy na pewne słowa, które są z tym związane, to najważniejsze małżeństwo, mąż i żona. I ono funkcjonowało kiedyś w takim znaczeniu, że to oznacza trwałość, jedyność. Oczywiście, się życie. Robiło swoje scenariusze, ale te skoki na mowę, to były sprawy marginalne, czyli kochankowie, kochanki, ale one się nie nazywały żona i mąż. To było inaczej nazwane. Naruszenie jedyności dotyczyło tylko sytuacji, kiedy mąż czy żona umarli, ma druga żona czy drugi mąż, ale to dotyczyło wdowców. Natomiast kryzys, czyli wzrost zgodów spowodował, że Nastąpił również kryzys samego znaczenia słowa żona, mąż i małżeństwo. I co się w związku z tym stało w języku? Um, są takie dwa grupy. Kultura rozwodowa. Co ona robi? Um, z jednej strony zaprzecza trwałości um, i jedyności. Co się pojawia? Druga, trzecia, żona już nie kojarzy nam się z żoną um, po śmierci. Raczej po rozwodzie. Drugie małżeństwo to też nie po śmierci jednego z umarząca, tylko po rozwodzie, prawda? Yy, czyli yy, yy, yy, yy, sama nazwa zaczyna oznaczać wielokrotność. Je, może ma być yy, wiele z żoną czy mężem, może być wiele małżeństw, to już nie oznacza jedyności. Yy, to jest jakby jeden rodzaj takich, takich działań, które się dzieją w języku. Drugi związek, one dyplomują to znaczenie słowa żona, małżeństwo, mąż. Jest druga, drugi proces, to jest zastępowanie słowa mąż, żona, małżeństwo takimi określeniami, które od razu kojarzą nam się z wielokrotnością. Czyli związek, partnerzy, można być wiele partnerów, można tworzyć wiele związków. To się nie kojarzy nam z jedynością. różne komplikacje językowe, czyli nieporozumienia. Powstają takie określenia jak rozwód kościelny, jak unieważnienie małżeństwa, albo takie nieporadności językowe, no bo jak nazwać kobietę czy mężczyznę w separacji? Separat, separatka? Nie ma jeszcze jakby w języku słowa na nową jakość, która powstaje w niej. Albo co można powiedzieć o powrocie na przykład małżonka, który zabiera dzieci z tego jakby drugiego związku, no i on jest wtedy kim? Współrodzicem? Takie się pojawia pojęcie. Jest jakaś taka luka w języku. Drugi nurt, który jest kultura małżeństwa sekretarnego. Ja sobie to no, tak wymyśliłam. Nie spotkałam się jeszcze z żadną nazwą. tego nurtu, który stara się zachować, albo nawet w sposób, o przywrócenie słowu małżeństwo, mąż i żona tych znaczeń trwałości i jedyności. Jak robi to na przykład w różnych tekstach do mediów, czy w Roszuchach Używa żona, mąż i małżeństwo tylko, kiedy mówi o małżeństwie sakramentalnym. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o tym drugim związku, właśnie mówimy, że to jest związek, drugi związek, i yy, yy, yy, mówimy też, yy, rozróżniamy właśnie w sposób aktywny jakby yy, to, że do słowa mąż, żona i małżeństwo dodaje się przymiotnik sakramentalny, oznacza, że już to znaczenie zostało zachwiane i trzeba to wzmocnić dodając przymiotnik sakramentalny. W opozycji do yy, używanego słowa małżeństwo niesakramentalne, prawda? A w ogóle to takie yy, yy, językowo takie radziwactwo yy, to jest, nie? Ale to językowo, nie chodzi mi o znaczenie. Co zrobił kryzys? Z jednej strony skomplikował język. Trudno jest nazwać sytuację takie bardzo skomplikowane. Język też się komplikuje. Ale z drugiej strony kryzys wzmocnił znaczenie sakramentu jako fundamentu mądrzeństwa, czyli zbliżył do Boga. Czyli zawsze kryzys coś robi również pozytywnego. I jak to się ma do, do naszych postaw? To, jak mówimy, powoduje też, ma wpływ na nasze myślenie. To jest teoria z zakresu lingwistyki, teoria relatywizmu językowego, która właśnie mówi, że ludzie tak jak mówią, tak myślą. Więc jeżeli, jeżeli my będziemy zwracać uwagę, tak jak mówimy, o małżeństwie, jak, jak mówimy o małżeństwie, zwracając właśnie, nie, nie posługując się językiem kultury rozwodowej, tylko językiem kultury małżeństwa sakramentalnego zrobić we wszystkich tekstach sekretarzowskich, no to jakby promujemy też w języku to myślenie. A jak mówimy, tak myślimy, a zmiany myślenia też rodzą zmiany postępowania, więc... Tu można, że nie. Ten tekst trzeba gdzieś opublikować, to jest gdzieś pracy